Tak, troszeczkę też z innej strony. Nie, nie, nie będę mówiła tylko o regułkach, i tylko o właśnie czym jest Wielki Post dla nas. Jest to temat, słuchajcie, bardzo trudny. Dużo jest takich, przynajmniej dla mnie, pojęć teologicznych. Także ja spisałam sobie to wszystko, żeby w jakiś sposób po prostu to ujednolicić i żeby też mi prawda było łatwiej. Także Środa Popielcowa rozpoczyna drogę wielkopocną, która doprowadza nas do centralnego wydarzenia, jakim jest właśnie Triduum Paschalne, Męki Śmierci i Zmartwychwstanie Chrystusa. Przed podjęciem swojej działalności Chrystus przez 40 dni spędził na pustyni, gdzie przez ten okres pościł i łączył się w modlitwie ze swoim Ojcem, i dla nas też jest ten czas refleksji właśnie Wielki Post jest czasem refleksji modlitwy, która pozwala nam przejść drogę wiodącą na Kalwarię a potem właśnie doświadczyć radości zmartwychwstania symboliczny, znaczący gest posypania głów popiołem stanowi początek tego wyjątkowego okresu, jakim jest Wielki Post Triduum Paschalne i Zmartwychwstanie Pana Jezusa a także przypomina nam o kruchości życia ziemskiego i uwydatnia konieczność ascezy, z której rodzi się decyzja pełnienia nie naszej woli, ale właśnie woli Pana Jezusa Chrystusa, Pana Boga. Posępanie głów popiołem odsłania naszą całkowitą zależność od Stwórcy w duchu wdzięczności. Bóg wydobywa bowiem człowieka z prochu, Obdarzył go nieśmiertelną duszą i powołał do udziału w swym boskim życiu. To również Pan Bóg w dniu ostatecznym sprawi, że człowiek powstanie z prochu i przemieni się w jego nieśmiertelne ciało. Czyli tutaj widzimy właśnie wielką wymowność i taką symbolikę Środy Popielcowej. Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz, ale z tego także proku prochu powstaniesz do życia wiecznego i pełen pokuty akt posypania głowy popiołem, które mu towarzyszą słowa nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię jest przeciwstawieniem, to jest bardzo ciekawe do postępowania Adamy i Ewa, Ewy który przez swoje, którzy przez swoje nieposłuszeństwo zniszczyli więź przyjaźni która łączyła ich właśnie z Panem Bogiem i ten pierworodny dramat zostaje nam yy, zostaje właśnie jak gdyby zniszczony przez chrzest, ale to, że my przyjmiemy chrzest, to nie oznacza, że my nie ulegamy pokusom. I właśnie poprzez przyjęcie chrzestu my nawracamy się, nawracamy się do Pana Boga, zostaje nam zmazany ten pierworodny grzech, ale właśnie także błądzimy i grzeszymy. I, w, i wtedy... Tak jak Adam i Ewa odeszli od Pana Boga, prawda? zerwali jego przyjaźń, zerwali tą mić Bożą, tak właśnie Pan Jezus Chrystus przez swoje zmartwychwstanie, przez swoją śmierć na krzyżu, która doprowadza nas do zmartwychwstania, a potem to wszystko wytłumaczę w trybułom paschalnym, właśnie odnawia nasze życie i mamy to światłość, mamy tą radość. Wielki Post, który wzywa nas także do nawrócenia, dzięki modlitwie, pokucie i braterskiej solidarności, pomaga nam odnowić i pogłębić naszą przyjazd z Jezusem, a przez to uwolnić od różnych takich ziemskich przywar, od tak zwanej magii ziemskiej, właśnie od codzienności ziemskiej, od różnych, różnych obietnic, które właśnie nam życie i takie pokusy i także ludzie którzy daleko są od Boga nam serwują i właśnie ten krzyż, który my niesiemy i także jak niesiemy tutaj w wspólnocie prawda, te nasze poranione małżeństwa i sami jesteśmy poranieni, właśnie coraz bardziej przybliża nas do Pana Boga, bo tak naprawdę my swoje Taką pełnię życia osiągniemy, yy, osiągniemy właśnie przy końcu naszego życia, kiedy dostąpimy Królestwa Niebieskiego. I teraz słuchajcie, piękne słowa napisał święty Leon, który, ja, ja zacytuję. Cnotliwe dzieła nie istnieją bez doświadczenia pokusy, nie ma wiary bez kontrastów, nie ma walki bez nieprzyjaciela, nie ma, bez, yy, nie ma zwycięstwa bez walki. Nasze życie upływa pośród zasadzek i walk. Jeśli nie chcemy dać się oszukać, musimy czuwać. Jeśli chcemy zwyciężyć, musimy walczyć. I w tej drodze właśnie wiedzie nas Duch Święty. Duch Święty, który przez 40 dni był z Panem Jezusem na pustyni, gdzie Pan Jezus pościł, modlił się i gdzie wytworzyła się ta wielka łączność właśnie Jezusa z Panem Bogiem. Bo tak naprawdę już na pustyni zaczyna się jak gdyby ta męka Pana Jezusa, bo On zdaje sobie sprawę, ma tą wielką świadomość, że kiedyś umrze za nas, za nas na krzyżu. I właśnie teraz my mamy w drodze tego Wielkiego Postu doświadczyć Ducha Świętego, który nas będzie prowadził właśnie przez Wielki Post, i który, ten Duch Święty, który także prowadził Pana Jezusa przez 40 dni na pustyni, potem wspomagał Go w Ogrodzie, w ogrodzie Oliwnym, potem właśnie y, wspomagał Go w walce z, z swoimi przeciwnikami, bo oczywiście wiemy, że Pan Jezus nie walczył. On, jak niewinny baranek, poszedł na, poszedł na śmierć, prawda? Ale tutaj Duch Święty cały czas był z Nim i Wielki Piątek na krzyżu i potem właśnie przy, przy Zmartwychwstaniu. I teraz chciałam jeszcze dodać, że tu wielką rolę odgrywa Matka Boża, która bezwarunkowo poddaje się, poddaje się właśnie Duchowi Świętemu i poddaje się właśnie tej śmierci swojego Syna na krzyżu, gdzie cały czas przy Nim czuwa i cały, cały czas przy Nim jest. Także Tutaj trzeba się oddawać w czasie Wielkiego Postu, oczywiście poprzez pokutę, poprzez y, sakrament y, pokuty, pojednania, bo to jest sakrament, który właśnie jest bardzo ważnym sakramentem w czasie Wielkiego Postu i właśnie oddawać te wszystkie swoje troski właśnie Panu Bogu, Duchowi Świętemu i, i Przewodnicce y, y, naszej Maryi. Teraz powiem coś na temat Triduum Męki Zmartwychwstania Chrystusa. W, tym dniu, w tych dniach Wielkiego Tygodnia liturga ze szczególną mocą podkreśla kontrast między światłem właśnie a ciemnością. Ciemność to jest ten grzech, który nas otacza prawda? i to bardzo jest uwydatnione w Wielki Czwartek. Wielki Czwartek ustanowiła nam się Eucharystia, sakrament Eucharystii, gdzie Pan Jezus w wieczerniku właśnie oddaje swoje ciało, oddaje swoją krew do, już przed, wiedząc, że będzie właśnie śmierć na krzyżu. I tutaj On każe się tym ciałem dzielić i tą krwią, żebyśmy się cały czas właśnie do do tego misterium zwracali, prawda? I to dzieje się w Wielki Czwartek. Dzieje się Wielki Czwartek i to jest taki wielki dzień też dla, dla kapłanów, nie tylko dla nas, ale dla kapłanów, dla księży, którzy po prostu bardzo jednoczą się w, w Wielki Czwartek. Oczywiście jest poświęcenie krzyżma i wtedy Wielki Czwartek przestają grać organy i następuje takie właśnie zespolenie właśnie zespolenie, oczekiwanie prawda, na, na mękę, na Wielki Piątek. I po wszystkich, po wszystkich właśnie czynnościach związanych z Wielkim Czwartkiem, jak m.in. Obmycie nóg, obmycie nóg wybranym osobom, prawda, bo Pan Jezus obmywał, Nogi swoim pasterzom, można powiedzieć, apostołom, i, i, i niektórzy się bardzo burzyli. Dlaczego on to robi, prawda? Taki wspaniały Bóg, jak on może, dlaczego on się zniża do tego, żeby ob, obmywać nogi prostym ludziom. A tu jest właśnie ten symbol, ten gest tego, że on właśnie tak, że on jest ubogim, że on jest ubogi, że on się zniża właśnie do, dla człowieka, żeby z nim być, właśnie, żeby cały czas z nim obcować. On nie odrzuca człowieka, wręcz jak widzimy umiera na krzyżu, umiera na krzyżu za nasze grzechy. I teraz oczywiście pod koniec, pod koniec Wielkiego Czwartku adorujemy Wielki Sakrament, prawda? Adorujemy tutaj przez całą noc, aby dojść do Wielkiego Piątku, gdzie już tu widzimy właśnie Misterium Męki Pańskiej, śmierć Pana Jezusa na krzyżu, i w tym, wielkim dniu, w tym Wielkim Dniu właśnie czytamy yy, o męce Pana Jezusa na krzyżu, adorujemy krzyż i jest to taki dzień bardzo wymowny, gdzie no, Chrystus umiera, umiera za nas, za nasze grzechy, ale to też trzeba Wielki Piątek odbierać w ten sposób, że przez Wielki Piątek dochodzimy właśnie do zmartwychwstania. Bo tak naprawdę, wyobraźcie sobie, Pan Jezus umiera na krzyżu i co dalej? Jak nie zmartwychwstanie? To jesteśmy właśnie pogrążeni w takiej ciemności, w takiej właśnie pułapce grzechu, prawda? Bo nic dalej nie będzie, ale ten właśnie krzyż doprowadza nas do, do zmartwychwstania. I słuchajcie, Wielka Sobota, właśnie takie odkrycie, co się łączy z Wielką Sobotą? Ja właśnie po przeczytaniu tych artykułów co do Wielkiej Soboty, to stwierdziłam tak, że następuje cisza, prawda? Pan Jezus zostaje złożony do grobu. I tu jest bardzo wymownie napisane tak. Rozważając tę naprzyrodzoną rzeczywistość, wkraczamy w ciszę Wielkiej Soboty, by oczekiwać na chwalebny triumf Chrystusa w Zmartwychwstaniu. Patrząc na grób, możemy zastanowić się nad tragedią ludzkości, która bez swojego Pana musi doświadczyć samotności i zniechęcenia. Człowiek wpatrzony w samego siebie, odarty z, z całej nadziei w obliczu bóli, bólu, klęsk życiowych, a zwłaszcza wobec śmierci. Co mamy czynić? Trzeba czekać na zmartwychwstanie, jak głosi stara tradycja ludowa. Będzie wówczas z nami Maryja, Panna Bolesna i Matka złożonego w ofierze Chrystusa. I teraz jeszcze co do Wielkiej Soboty, przytoczę Wam tutaj stwierdzenia właśnie starożytnego autora, bo Wielką Sobotę Pan Jezus zostawia nas po co, żeby wejść w otchłań piekła i po prostu zbawić, wyciągnąć wszystkich grzeszników z tego piekła. I staje tak naprawdę twarzą w twarz ze swoim pradawnym potomkiem, którym jest właśnie Adam. I teraz y, tu jest tak napisane Wielka cisza spowiła ziemię Wielka na niej cisza i pustka Cisza wielka, bo król zasnął Ziemia się przelękła i zamilkła Bo Bóg zasnął w ludzkim ciele A wzbudził tych, którzy spali od wieków Bóg umarł w ciele, a poruszył otchłań Tekst opisuje dalej rozmowę Chrystusa zadane Oto ja, Twój Bóg, który dla Ciebie stałem się Twoim Synem Oto teraz mówię Tobie i wszystkim, którzy będą Twoimi synami i moją władzą rozkazuję wszystkim, którzy są w okowach, wyjdźcie. Tym zaś, którzy zasnajli, rozkazuję. Powstańcie, Tobie, Adamie, rozkazuję. Zbudź się, który śpisz. Nie po to bowiem Cię stworzyłem, abyś pozostał spętany w otchłanie. Powstań z martwych, albowiem jestem życiem umarłych. Powstań, ty, który jesteś dziełem rąk moich. Powstań, ty, który jesteś moim obrazem uczynionym na moje podobieństwo. Niegdyś szatan wywiódł Cię z rajskiej ziemi, ja zaś wprowadzę Ciebie już nie do raju, lecz na tron niebieski. Niebiańskie, Królestwo niebiańskie przygotowane od złożenia świata już jest otwarte. Tutaj właśnie widzimy symbol wielkiej soboty, prawda? Ludzie, którzy pogrążeni byli w grzechu, w takiej otchłani, rozpaczy, wręcz doświadczyli do piekła, Pan Jezus wkracza tam i, i wyciąga ich, prawda? Poprzez swoją śmierć oczywiście na krzyżu. I to się odnosi też do tej otchłani piekielnej, ale odnosi się także do ludzi żyjących na Ziemi, prawda? Jeżeli oddajemy wszystko Panu Bogu i... i i adorujemy Jego mękę i staniemy wobec Niego tacy bezsilni, tacy właśnie pogrążeni w tym swoim smutku, z tymi swoimi grzechami, które nam ciążą na duszy i oddamy też swoich najbliższych, to właśnie wtedy Pan Jezus wyciągnie nas właśnie z tej otchłani takiej ciemności. I ja ostatnio na rekolekcjach, jak byliśmy w Księżomierzu rok temu, to rok temu było to, czy na jesieni. No w tamtym roku. Tak, w tamtym roku. To ksiądz Piotr w Puławach właśnie opowiadał, że we Lwowie w archi architekterze jest taki symboliczny obraz, że Pan Jezus wstąpuje do otchłani i wyciąga. W jednej ręce trzyma głowę Adama, a w drugiej ręce trzyma głowę Ewy. Po prostu wyciąga ich z tego piekła, prawda? Nie rozważa ich, nie rozważa ich grzechów. Już nie... Nie, nie, nie, nie wraca do tego, co oni zrobili, tylko po prostu okazuje swoje wielkie miłosierdzie i swoją wielką miłość. Także ta Wielka Sobota właśnie jest takim symbolem tego wyjścia z tej otchłani, z tej ciemności i, i z tych zaświatów, takich grzecznych. No i właśnie przez Wielką Sobotę przechodzimy do Zmartwychwstania gdzie Pan y, Jezus budzi się y, z, y, właśnie po tej, można powiedzieć, ciężkiej pracy uwolnienia grzeszników z piekła i to jest dla nas tą światłością, właśnie tą iskrą życia wiecznego, że ta Jego męka nie poszła na marne, prawda, tylko że On zmartwychwstał i my zagłębiamy się w Jego zmartwychwstaniu, w Jego światłości i mamy tą taką nadzieję, i, I widzimy przyszłość w tym, że będziemy szczęśliwi, szczęśliwi, zbawieni właśnie u boku Pana Jezusa Chrystusa. I tą drogą także właśnie nas wiedzie Duch Święty do, do naszego Ojca w niebie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.